Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym, jest to już trzynasty odcinek podcastowej kawiarenki Papa Cafe. Dzisiaj jednak troszeczkę inaczej będzie to wszystko wyglądać. Mianowicie po długich namowach Roberta Kesslinga z podcastu Próba Mikrofonu postanowiłem podjąć się wyzwaniu jakim jest stworzenie kolejnego już drugiego postscriptum do czternastego odcinka podcastu Retro Radia odcinka zatytułowanego Porwany za młodu, w którym to bracia retro, czyli Adam i Arek prezentowali utwory muzyczne z różnych filmów filmów, które kojarzą się z ich dzieciństwem z dzieciństwem jednego pokolenia Polaków, które kojarzą się z okresem prl z tamtymi czasami. Ten odcinek Retroradia został następnie uzupełniony przez Roberta w siódmym odcinku Próby Mikrofonu. Polecam wszystkim, którzy nie znają tych podcastów, którzy nie słuchali tych odcinków, aby zapoznali się zarówno z czternastym odcinkiem Retroradia, jak i z siódmym odcinkiem Próby Mikrofonu. Zresztą Zachęcam Was nie tylko do wysłuchania tych dwóch podcastów, ale całego dorobku tych trzech panów. Jeżeli chodzi o te podcasty, o których wspomniałem, no to właśnie może zacznijcie sobie po kolei, tak jak się pojawiały, czyli od 14 odcinka Retro Radia, a później od 7 odcinka Próby Mikrofonu. A o czym będzie dzisiaj? Postanowiłem podjąć się tego zadania, kontynuować yy, ten jak gdyby cykl podcastów i za właśnie namowami Roberta postanowiłem nagrać odcinek jak gdyby trzeci. To jest trzynaste wydanie podcastowej kawiarenki i jest to Papa Cafe, w którym będę przypominał dobranocki z czasów dzieciństwa, ale... Nie te takie kolorowe, amerykańskie dobranocki, tylko przede wszystkim tutaj nasze rodzime polskie produkcje i produkcje naszych sąsiadów, czyli Czechów, Rosjan. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania tej sentymentalnej podróży po okresie mojego, Waszego dzieciństwa. I mam wrażenie, że dzieciństwa tych pokoleń, które teraz też z wypiekami na twarzy śledzą ciągle aktualne, ciągle równie dobre bajki, które powstały lata, lata temu. Zapraszam. To start press any key. Where's the any key? muszę wam powiedzieć, że przygotowanie odcinka tematycznego, który niekoniecznie jest związany z takimi naszymi zainteresowaniami, które jakoś na co dzień pielęgnujemy, nie jest wcale takie łatwe i tutaj oczywiście wielki plus dla chłopaków z Retro Radia, bo oni zawsze świetnie przygotowani, zawsze płynnie im idzie prowadzenie tego typu nagrań, chociaż Adam z Arkiem tam Twierdzam, że, że to wygląda troszeczkę inaczej, ale my jednak wiemy, że trzeba się do tego przygotować. Ja miałem dzisiaj okazję no, przekonać się, że jednak trzeba trochę poszperać, chociażby żeby zdobyć materiały dźwiękowe, które będą użyte do wykorzystania w takiej audycji, w takim nagraniu. Przejdę teraz właśnie do omawiania tych dobranocek, wieczorynek, o których chciałem wspomnieć, które chciałem przybliżyć, które chciałem przypomnieć Wam, moi słuchacze, a zarazem sobie, bo przyznam się szczerze, że była to dla mnie ciekawa podróż, podróż w poszukiwaniu tych smaczków dzieciństwa. Pierwsza dobranocka, o której powiem, to Bezkonkurencyjny Miś Uszatek. Miś Uszatek, telewizyjny serial animowany dla dzieci i zarazem nazwa głównego bohatera, czyli misia co klapnięte uszko ma. Miś Uszatek powstał 6 marca 1957 roku. Posłuchajmy wejścia z Uszatka. Na dobranoc Dobry wieczór Miś pluszowy Śpiewa wam. Mówią o mnie Miś oszaty Bo klapnięte Łóżko mam Jestem sobie mały miś, gruby miś Znam się z dziećmi Nie od dziś Jestem sobie małymi i śmiesznymi. Znam się z dziećmi. Nie od dziś. Serial semaforu o przygodach Misia Uszatka i jego Ferajny. Prosiaczka, Króliczków, Zajączka i Psa Kruczka. Postać stworzył Czesław Janczarski, poeta i bajkopisarz, oraz Zbigniew Rychlicki, artysta, grafik. Najpierw bywający w piśmie Miś, którego stał się patronem. Od 1975 zatrudniony w telewizji, gdzie jego przygoda, przygody czytał Mieczysław Czechowicz. W ciągu 25 lat telewizja publiczna pokazała serial 10 razy, telewizja Polonia 4 razy. Znany także jest za granicą. Tutaj taka ciekawostka, serial Miś Uszatek został kupiony i emitowany w 22 krajach. W Finlandii cieszył się taką popularnością, że podczas wystawy poświęconej filmom animowanym skradzione zostały lalki Uszatka. Z tego co gdzieś wyczytałem w internecie, Miś Uszatek jest drugim chyba w kolejności najdłuższym polskim serialem dla dzieci. No a tutaj... Rym wiedzie Bolek i Lolek, bo Bolek i Lolek... No, może o tym za chwilkę. Czyli przechodzimy do Bolka i Lolka. Zadebiutowali oni w 1963 roku w odcinku zatytułowanym Kusza. Wszystkie filmy z Bolkiem i Lolkiem powstały w studio filmów rysunkowych w Bielsku Białej. Przez 23 lata nakręcono Ponad 150 odcinków w 10 seriach oraz dwa filmy pełnometrażowe. Czyli 150 odcinków, yy, przy tym miś uszatek 104 odcinki. Wyobraźcie sobie, że 104 odcinki wystarczały na to, żeby zapełnić dobranocki przez 2 lata. Czyli emitowany 10 razy wychodzi 20 lat z misiem uszatkiem. Ale wróćmy do bolka i lolka. Może puśćmy wejściówkę z bolka i lolka. seria to Przygody Bolka i Lolka, która zawiera 63 odcinki. Pozostałe serie nie są tak obszerne, ale bazują na jednym, ściśle, określonym temacie, na przykład podróże po świecie, spędzanie wolnego czasu. Kolejny serial, w zasadzie dwa seriale, będą to Zaczarowany Ołówek i Pomysłowy Dobromir. Zawsze te bajki wydawały mi się jakoś podobne, były podobnie narysowana, czy coś w tym stylu. Zaczarowany Ołówek to serial animowany zrealizowany w studio małych form filmowych Semafor, czyli podobnie to się ma jak szatek. Ten serial był realizowany w latach 1964-1976, czyli 12 lat produkcji, 12 lat emisji Zaczarowanego Ołówka. Był to serial o przygodach chłopca imieniem Piotrek i Pieska, którym w rozwiązywaniu najróżniejszych problemów pomaga zaczarowany ołówek. Wszystko, co nim narysują, materializuje się. No, nie wiem dokładnie, jaka była wejściówka z tego serialu. Próbowałem czegoś poszukać. Mam taką krótką wstawkę, więc posłuchajmy tego. Ja osobiście najbardziej w tym serialu, no co lubiłem najbardziej, ten serial był taki, że kurczę, chyba niejedno dziecko siadając przed telewizorem, oglądając ten serial, marzyło o tym, żeby mieć taki swój zaczarowany ołówek, móc nim coś narysować, coś o czym marzy, prawda? spełniać te swoje marzenia za pomocą takiego zaczarowanego ołówka. Kolejny serial to pomysłowy Dobromir. Polski dobranockowy serial animowany, tworzony w latach 1973-1975. Odcinki miały zaledwie po 10 minut, a zrobiono ich tylko 20. I kręcone były w warszawskim studiu miniatur filmowych. W tych serialach Dobromir stara się wynaleźć urządzenie, które... Pozwoli uprościć wykonywanie wybranej, kłopotliwej czynności. No i w każdym odcinku jest to inne urządzenie, inna czynność. Posłuchajmy motywu przewodniego tej bajki, czyli pomysłowego dobromira. No, motyw na, na tyle znajomy, niedawno odświeżony w jednej z reklam. Następna bajka, o której chciałem powiedzieć, to Reksio. Bajka o przygodach psiaka, której reżyserem i scenarzystą był Lechosław Marszałek, który odpowiedzialny był również za niektóre odcinki Bolka i Lolka. Reksio powstawał na przełomie lat 1967-1988. Czyli ponad 21 lat. No a w tych latach powstało 65 odcinków tego serialu. Mnie osobiście najbardziej w głowie utkwił i chyba z niej nie wyjdzie. Motyw z wejściówki, w którym Reksio przybija pieczątką. Ten, ta końcówka yy, tej melodii. No Zresztą zapraszam do wysłuchania tego tematu otwierającego wieczorynki z serii Reksio i... Na pewno ten motyw również usłyszycie. odnoszących się do tej dobranocki, odnoszących się do Reksia To może taki fakt, iż istnieje angielska wersja przygód tego psiaka Która ma takie same odcinki jak polskie Tyle, że czołówka pomontowana jest z fragmentów odcinków A tyłówka, czyli zakończenie serialu zmontowana jest z fragmentami czołówki Muzyka jest inna, głosy są inne Czyli dla nas pewnie bez uroku byłaby taka wersja tej bajki, tej kreskówki, tej psiej wieczorynki. Psiej nie ze względu na jakość, ale na postać głównego bohatera. Była dobranocka z psem jako głównym bohaterem, to może teraz Kot Filemon. Postać wymyślona przez pisarza i scenarzystę Marka Neymana bohater opowiadań i filmów animowanych. No i właśnie o takim filmie animowanym powiemy. W latach 1972-1981 w studio małych form filmowych Semafor powstał 53-odcinkowy serial telewizyjny Przygody Kota Filemona serial do trzynastego odcinka nosił tytuł Dziwny Świat Kota Filemona Posłuchajmy motywu z tego serialu, z tej dobranocki Szare, góry lub strokate Wszystkie koty za pan brat. Mają brodysy i płoty, po prostu koci świat, po prostu koci świat. Poszczególne odcinki opowiadają o przygodach dwóch kotów, starego, doświadczonego Bonifacego oraz Filemona, małego, naiwnego kotka, ciekawego świata. Kolejny serial, kolejna wieczorynka dobranocka, którą bardzo, bardzo lubię. I tak właśnie zastanawiałem się, wybierając te, te wieczorynki, te dobranocki. No Nie ma tutaj wielu takich, które oglądałem, ale za którymi może jakoś nieszczególnie przepadam. No i właśnie zastanawiałem się, którą lubiłem i bezkonkurencyjny jest właśnie... Ten serial, ta wieczorynka, a jest to Porwanie Baltazara Gąbki. W latach 1969-1970 powstał 13 odcinkowy serial animowany. Na prośbę księcia Kraka pod wodzą Smoka Wawelskiego wyrusza do krainy deszczowców wyprawa ratunkowa, której zadaniem jest odszukanie wybitnego naukowca Biologa o nazwisku Baltazar Gąbka. Książek Krak oraz brat naukowca Hipolit Gąbka przypuszczają, iż profesor został porwany. Wyprawa ratunkowa, w której oprócz smoka bierze udział kucharz Bartolini. To właśnie zawsze mi się podobało w tej bajce, jak ten kucharz się przedstawiał Bartolini. Herbu zielona pietruszka. Wędrują oni przez krainę psiagłowców, słonecję, kraj gburowatego hipopotama, napotykają po drodze dobrych zbójów, smoka mleko pija, a wreszcie docierają do krainy deszczowców i biorą udział w obaleniu największego deszczowca i uwalnia profesora gąbkę. Ale żeby nie było tak łatwo i gładko, to z grodu Kraka wyruszył. Za wyprawą tajemniczy Don Pedro, wywiadowca z krainy deszczowców, mający donosić największemu deszczowcowi o podróży i przeszkadzać w wypełnianiu misji. Jednak wybawiony z opresji przez smoka przechodzi na stronę członków wyprawy. No, tak zastanawiam się, czy gdzieś się da, na pewno da, Odświeżyć sobie przygody bohaterów właśnie tej kreskówki, właśnie tej wieczorynki. I 13 odcinków, prawdopodobnie po 20 minut. No chyba, chyba poszukam, czy jest gdzieś możliwość znalezienia tego. Spróbuję to zrobić i pewnie obejrzę. No ale nie było, nie było jakże przyjemnego motywu przewodniego z tej baki więc posłuchajmy jej. Dawno, dawno w krainie deszczowców zaginął sławny badacz latających żab profesor Baltazar Gąbka. Z Krakowa na ratunek wyrusza ekspedycja kierowana przez niemniej słynnego podróżnika, wawelskiego smoka. <grym> któremu w niebezpiecznej wyprawie towarzyszy książęcy kucharz <śmiech> Bartolini Bartlowiej Herbu zielona Kietruszka, mamma mia Do usług Ich śladem podąża Tajemniczy Dom Pedro Karamba Szpieg z krainy deszczowców Kolejna bajka pochodzi od sąsiadów za wschodniej granicy i pytanie czy twórcy poszli tropem amerykańskich formatów, takich jak Tom and Jerry, czy Struś Pędzi wiatr. bajka które to w Stanach pojawiły się w latach 40 XX wieku. No, a w których to główne postaci, podobnie jak Wilgi Zając nie przepadają za sobą, o może tak Wilgi Zając, dokładnie w Rosji ta bajka nazywała się w Rosji, na początku była to bajka radziecka, potem rosyjska nazywała się Nupogadi od słów wilka tłumaczonych jako ja ci pokażę dosłownie znaczących no poczekaj popularna w krajach bloku komunistycznego Opowiada o przygodach sympatycznego zająca, którego próbuje wciąż dopaść wilk. Goniąc się, przeżywają dużo zabawnych przygód, z których zając zawsze wychodził cało. No posłuchajmy fragmenciku z tej bajki. Sidor. No, zajec. Pogodź. Było charakterystyczne nu no, Pagadi. Tak, o to chodziło w tej bajce. Premiera pierwszego odcinka miała miejsce dnia 1 stycznia 1969 roku. Hmm. Co mnie zdziwiło, powstało tylko 20 epizodów tego serialu. No Byłem przekonany, że było tego więcej. No, a może po prostu oglądaliśmy to w kółko bardzo lubiliśmy przygody wilka i zająca i bardzo miło wspominam yy, tą bajkę. No ale jak już jesteśmy przy bajkach zagranicznych, to proszę Państwa Pszczółka Maja. Po raz pierwszy zadebiutowała w polskich wieczorynkach w 1979 roku. I chociaż co niektórym mogłoby się wydawać inaczej, nie jest to rodzima produkcja. Seria przygód pszczółki MAI to Uwaga, japoński serial animowany. Jak wyczytałem nawet na Wikipedii anime dla dzieci. Składa się z dwóch serii po 52 odcinki. Pszczółka Maja była bardzo popularna w Polsce w latach 80. i 90 zresztą dzisiaj też jest tej pszczółki ma jeszcze sporo historia oparta na książce niemieckiego pisarza Waldemara Bonselsa posłuchajmy motywu muzycznego z tej bajki, z tego serialu coś co zna chyba każdy z nas Gdzieś jest lecz nie wiadomo gdzie Świat, w którym ta dzieje się Malutka pszczółka mieszka w nim Co wieści ze wśród owadów gry. Tę pszczółka, którą tu widzicie sobie mają Wszyscy maje znają i kochają Mają w tu i tam Świat swój pokazując nam Dziś spotka was malenka, zwinna pszczuka maja, śmiała sprytna, rezolutna maja, mało przyjaciółka maja. Ma Zbyszek Wodecki i niezapomniana Pszczółka Maja. Kiedyś widziałem jeden z wywiadów z Wodeckim i mówił on tam, że Pszczółka Maja oraz Chałupy. Welcome to są takimi utworami, od których nigdy w swojej karierze nie mógł się uwolnić i chyba już tak zostanie. Sam jesienią zeszłego roku, będąc nad morzem, trafiłem na taką małą lokalną imprezę na której gwiazdą wieczoru był właśnie Zbigniew Wodecki. Wykonania Pszczółki Maji wprawdzie nie doczekałem, wróciliśmy do domu, ale słuchając głosów publiczności przechadzającej się gdzieś między straganikami z wszelkim dobrem, jakie na takich plenerowych imprezach występuje, nie pomijając piwka, ale na go prosto z kijem. Słyszałem właśnie, że Większość z nich czeka m.in. na pszczółkę Maję. Dla siebie i dla dzieciaków. Kolejna, a zarazem ostatnia zagraniczna, ale dobrze znana bajka w Polsce, którą chciałem Wam zaprezentować, to Krecik. Czeski Krecik, no początkowo czechosłowacki. Cykl filmów animowanych dla dzieci, którego twórcą jest Zdenek Miller. Nie mogę skojarzyć, czy Krecik miał jakiś motyw przewodni. Szukałem czegoś, co otwierałoby odcinki, ale nie natrafiłem na nic szczególnego. Może posłuchajmy jednego z takich początków, yy, który pojawia się na wstępie jednej z bajek o Kreciku. Pierwszy film opowiadający o tym, jak Krecik dostał nowe spodęki powstał w 1956 roku, czyli jak widzicie dwa, trzy lata temu Krecik obchodził swoje 50 urodziny. Autor nie zamierzał początkowo tworzyć serialu, jednak po dużym sukcesie obrazu z Krecikiem postanowił wrócić do swojego bohatera. W 1962 roku Powstał kolejny film o Kreciku, no i to już jest początek serii, która tworzona jest do dziś. Krecik zdobył popularność wśród dzieci w ponad 60 krajach. Jest rozpoznawalny na całym świecie. Autor nieustannie pracuje nad wyglądem postaci Krecika. Współczesny Krecik w odróżnieniu od tego z pierwszego filmu jest weselszy i wygląda młodziej no zastanawiam się jak wyglądają te takie ostatnie wydania tej wieczorynki, tej, tej kreskówki czeskiej bo chyba, chyba nie widziałem żadnych nowych wydań ale nie mógłbym mówić o Kreciku i nie wspomnieć o jego kultowym Achio które tak bardzo lubię lubię te jego powitania, pożegnania wzdycha w tych bajkach jest... Taka urocza czarna kluska, która wychodzi z ziemi. No, posłuchajmy tego krecikowego. Achjo! Ach Achjo! Nie! No, i krecik nam się tu ładnie przedstawił, ładnie, ładnie powzdychał. I może zakończmy krecikiem. Yy, motyw dobranocek No miał to być taki odcinek typowo o dobranockach, o wieczorynkach Ale jak już jest sentymentalnie, jak już zagłębiłem się w tamte czasy To tak sobie myślę, że obok tych wszystkich bajek Nie można chyba nie wspomnieć o kilku takich programach telewizyjnych dla dzieci i młodzieży Na pierwszy rzut pójdzie coś co zapewne wielu z nas oglądało, czy to w domu, czy w przedszkolu. Czyli nic innego jak domowe przedszkole. Tyle lat minęło, a ta melodia gra gdzieś tam pod czaszką. Tak samo jak wtedy, kiedy to było się małym, uroczym, brzdącem i wszystko było takie beztroskie. Szperałem, szperałem i z małą pomocą dotarłem do obecnego otwarcia, do małego przedszkola. Melodia ta sama, słowa, piosenki te same, ale wykonanie niestety nie. Przedszkole XXI wieku i Powitanie w stylu radiowego Morning Show. Niestety wysiadam w latach wczesnej młodości i niczym ze zdartej płyty wolę słuchać pierwowzoru, który rozpoczynał moje, a może i wasze domowe przedszkole, a który mogliście przed chwilą wysłuchać. Kolejny taki program no wprawdzie ja nie pamiętam dnia, w którym to stan wojenny zabrał nam Teleranek, ale Teleranek jako cykliczny program, który to pojawiał się co tydzień w niedzielę w publicznej jedynce i pamiętam i oglądałem, jak zresztą sporo polskich dzieciaków posiadających jedynie kanały telewizji publicznej, szperając w internecie zobaczyłem, że Teleranek ciągle żyje i ma się dobrze. No szok. Pytanie tylko ile w nim jest jeszcze tego Teleranka sprzed lat, kiedy to mieliśmy pewność, że jest tam 100 Teleranka w Teleranku. Motywu muzycznego nie znalazłem, więc go nie będzie, ale za to posłuchajmy. Najpierw posłuchajmy motywu, a później powiem z czego to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 Tak, tak, tak, to ja tik, tak, a to mój mały świat. Tak, tak, tak, to pan, i jego mały świat. Tak, tak, tak, to pan, i jego mały świat. Tik, tak, tak, tak, tak, tak. Tak, program zatytułowany TikTok. Program dla dzieci. Pierwsze odcinki powstały w roku 1981. Początkowo był ten program audycją kukiełkową. Dopiero dwa lata później, czyli w roku 1983, dołączyli do niego aktorzy. Program został zdjęty z anteny w roku 1998. Program miał ten charakter muzyczno-dydaktyczny. Głównymi bohaterami byli pan Tiktak, ciotka Klotka oraz dzieci z zespołu Fasolki. a Fasolki chyba zna też każdy z nas i też jest to jakiś akcent tych naszych wspomnień z dzieciństwa. Mówiłem o Dobranockach, mówiłem o tych programach telewizyjnych. Na pewno znalazłoby się jeszcze sporo filmów, które i muzycznie, i klimatycznie przybliżają nam czasy dzieciństwa. Nie starałem się zagłębiać w ten temat, ale pomyślałem, że Akademia Pana Kleksa będzie właśnie czymś odpowiednim. Ta mnogość utworów muzycznych... A ponad fabułę tych wszystkich filmów z cyklu Pana Kleksa pamiętam właśnie te wszystkie wyśpiewane motywy Kaczka-Dziwaczka czy Leń no w zasadzie hmm, Akademia Pana Kleksa Przygody Pana Kleksa na podstawie Jana Brzechwy Czyli te wierszyki tam zaśpiewane zarówno przez dzieciaki jak i Leń śpiewany przez Piotra Frączewskiego Witajcie w naszej bajce Wykonane przez zespół fasolki O którym przed chwilą mówiłem Tak w ogóle to Fasolki to taki zespół ponadczasowy Jeśli ktoś myśli inaczej To niech zapozna się z utworem Fantazja Fasolki to repertuar Obowiązkowy Repertuar imprezowy Tak pamiętam No nie jedną imprezę Na której fasolki były I nikt nie narzekał nikt nie patrzył krzywo na to, że ktoś tam manipulował przy odtwarzaczu i włączył fasolki. No ale wracając do pana Kleksa i niezliczonej ilości tych utworów, to może taki fragmencik wyszperany gdzieś tam w sieci. I, ja, i ja, Endo, Endo, May. Ozej, hua tu akcja Siam Kung fu i motyw pana Kleksa. Chociaż nie jest to taki motyw, który najbardziej przypadł mi do gustu. A motyw, który tak najbardziej pamiętam z całego filmu to Marsz Wilków w wykonaniu zespołu TSA. No dla przypomnienia tych ciekawych i nieciekawych motywów wklepcie sobie w YouTube PunkLex i zobaczcie ile macie do przypomnienia sobie. Fragmentów właśnie takich muzycznych Na co dzień obciach Ale od święta myślę, że możemy sobie pofolgować I pozwolić na taką podróż w czasy dzieciństwa Kiedy to w czasie zimowych ferii W czasie wolnym od zajęć Przerywało się lepiej niebałwana, Przerywało się konstrukcję iglo czy jazdę na sankach i biegło się prosto do ciepłego domu, zasiadało się przed telewizorem i oglądało kolorowe obrazy fantazji, które w filmach z panem Kleksem bez wątpienia nie brakowało. A na koniec utwór muzyczny, który dedykuje braciom retro, którzy to zainspirowali Roberta do nagrania odcinka po swojego podcastu no i co za tym idzie Robert namawiał mnie do nagrania tego odcinka, czyli całe to przedsięwzięcie niejako bierze się od nich utwór, który im dedykuję i który puszczam to Ucieczka z tropików Marka Bilińskiego znanego polskiego kompozytora muzyki elektronicznej czyli takiego naszego rodzimego, Żana Michela Żara, o którym to w Retro radiu mogliśmy też kiedyś usłyszeć. Ja się z Wami żegnam, zapraszam Was do wysłuchania tego przyjemnego dla ucha utworu i znikam, znikam. Słyszymy się niebawem. Słyszymy się jak co tydzień, jak co kilka dni pojawi się kolejne spotkanie z Papa Cafe. Cześć!